książki Aleksandra Frida. Książki długiej. 510 stron pisanej tak, jak to Aleksander Frid e, potrafi. Ale zanim przejdę do zarysów fabuły i zanim przejdziemy sobie przez e, wszystkie elementy, myślę, że już teraz możemy powiedzieć, że spoilerowo raczej chyba. Zdecydowanie. Ale spoilery, będą, no, spoilery będą dotyczyć drugiego tomu, bo my tego trzeciego jeszcze nie przeczytaliśmy. E, to ja bym chciał jeszcze tylko na samym wstępie dwa zdania pochwalić polskiego wydarzenia dawce Juka bo to polskie wydanie. Hmm... To już jest przeszłość, nie? Ale, ale mimo wszystko tam dwa słowa. Po pierwsze ten pasek, który jest na dole, to jest coś, co fani troszeczkę się domagali, bo w oryginale tylko pierwszy tom miał pasek na dole z informacją, że e, to jest taki trochę crossover z Marvelem. No, w Polsce tam poszło to standardowe zdanie m, autor bestsellerów listy New York Timesa i drugi i trzeci tom w oryginale go nie ma. No, u nas jest, czyli te tomy są bardzo e, dopasowane do siebie na półce, jak się na to patrzy na grzbiety i tutaj duży plus. A druga rzecz, taki drobiazg, jak Olesiejuk wypuścił pierwszy raz okładkę, to też jest dawno, ale można tą okładkę wygooglować w necie, to te napisy były inaczej nałożone. Napis Star Wars nachodził na twarz, czas i to też zwrócili ludzie na to uwagę i szybko zostało skorygowane. Także to jest ta, ta, takie drobne elementy, ale bardzo fajne u Olesiejuka, które co jakiś czas przebijają, że oni faktycznie słuchają, co się do nich mówi i szybko e, korygują, jeśli e, jest jakiś drobiazg, z którym się faktycznie nie zgadzają. Ten drugi tom nie ma na błyszczaczy na okładce, e, to, ale to tylko ja tak w ramach hmm, powiedzmy, jak już chwalę, to jeszcze jeden taki drobiazg, którym można by krytykować. Ja tego nie krytykuję, bo podejrzewam, że to ma związek z ceną. Ten tom wychodził, gdy był kryzys papieru i, i pewnie tam cięto koszty. To jest drobiazg. Ten pierwszy tom po prostu bardzo się świecił. Miał dużo tych foli na okładce. W drugiej z tego zrezygnowali. Nie jest to problem. Ale ogólnie przepiękna książka. Uwielbiam patrzeć na całą tę serię. No i jak nawiązuje jest do przeszłości, to też warto wspomnieć, że ta premiera akurat tej odsłony była w sumie dosyć szumna, bo Olesiejuk też przecież wysyłał do recenzentów, do A, zaprzyjaźnionych Patrz, no to dostałem, nie? ludzi i ty też właśnie chciałem powiedzieć, dostałeś bardzo fajny zestaw związany z tą konkretną publikacją, także to też zasługuje na uwagę. No rzeczywiście i to na bardzo dużo. bardzo ładny, fajny karton, taki z elementami, z myśliwcami, z logiem Star Wars w środku książka i plakat, który miał wszystkie trzy okładki, on wtedy zapowiadał w zasadzie trzeci tom, wtedy poznaliśmy jego tytuł, także super rzecz, no, no tutaj wielka pochwała i dziękuję bardzo, że też dostałem i że tak późno recenzuję tę książkę, to przepraszam, za to nie dziękuję. Tak, Ale w, na naszych mediach społecznościowych, na Instagramie to na pewno wrzucaliśmy, także to też najwyżej przypomnimy gdzieś tam teraz przy okazji premiery tego podcastu dla zainteresowanych, jak to, jak to wygląda Ja lubię podkreślać też takie rzeczy, no bo umówmy się, to nadal nie jest jakby jakiś tam standard, że te premiery, właśnie tego rodzaju premiery, czyli jakieś tam gwiezdnowojenne książki, że jakoś szumnie są obudowane jakąś promocją, no a tutaj jednak coś takiego, na może nie jakąś wielką skalę, ale mimo wszystko dostaliśmy fajna rzecz. Dobra, myślę, że przelecimy sobie przez różne elementy, znów skupimy się na każdej z postaci, trochę o nich opowiemy, o ich rozwoju, o tym jak są przedstawieni w tym tomie imperialni, bo tutaj mamy już z punktu widzenia imperialnych całkiem sporo, i rozwiązania fabularne, ale zanim do tego przejdę, dwa zdania na temat fabuły. Akcja całego tego tomu rozgrywa się w jednym układzie planetarnym, to jest układ Cerberon. I tam mamy planety, księżyce i różne tam ciała niebieskie, które krążą wokół wielkiej czarnej dziury. To jest kilka światów, jest Trojte, jest Katadra, jest Verzan, ale tak naprawdę my skupiamy się na odbiciu z rąk resztek Imperium planety Trojte, która jest takim małym korusant, która miała zadatki na to, by być korusant, ale nim nie została. No ale jest cała w zasadzie pierwsza połowa skupia się na odbijaniu tego świata, ale na takim powolnym odbijaniu, nie szablonowym innym niż w Gwiezdnych Wojnach takim Aleksandro-Fridowym odbijaniu tego świata, kawałek po kawałku, dzielnica po dzielnicy, zbliżamy się do tego centrum tego małego korusant E, I e, eskadra alfabet, która już ma dużo wyższą pozycję, współpracuje tam oczywiście z, z innymi eskadrami i wszystko to jest nadzorowane przez Heresyndule, no i współpracuje z piechotą i tutaj Aleksander Fried e, zrobił to, co większość autorów Gwiezdnowojennych robi, czyli wprowadził swoją e, kompanię Zmierzch. 61. Kompania Piechoty Mobilnej. Tutaj ci bohaterowie się pojawiają, e, giną mają ciężką przeprawę, jak to oni, no i wykonują swoją robotę na ziemi. A nasi bohaterowie robią to w powietrzu. Wszystko to równolegle zgrywa się po pierwsze z przyspieszeniem trochę tej kampanii, odbicia świata, czyli Hera decyduje się, żeby jednak uderzyć w centrum i z pułapką na skrzydło cienia, na 204 pułk. Zostaje opracowana całą, cały system, cała pułapka, jak zwabić skrzydło cienia do tego układu. Część, no duża część piechoty zostaje wysłana na pewną asteroidę, gdzie mają właśnie dopaść lądujące skrzydło cienia i przez to zostaje osłabiona, osłabione wojsko na Trojtę, na, na, na samej planecie. No a Hera Syndulla, jako że wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, wylatuje, żeby pomóc eskadrze Pizza. I wtedy wszystko bierze w łeb. Okazuje się, że skrzydło cienia ma zupełnie inny plan, oczywiście trafia do tego świata, trochę go podbija, trochę robi tam no, przetasowania, ale wszystko to idzie nie po myśli naszych bohaterów. I tak naprawdę to prowadzi do połowy tej książki, gdzie mamy dużą bitwę kosmiczną, gdzie bohaterowie zostają rozbici, nie wiedzą, kto, kto przeżył, kto nie, gdzie Imperium na jakiś czas przejmuje trochę kontrolę na trojkę i druga połowa skupia się, no jest, akcja jest prowadzona inaczej. Bohaterowie są rozrzuceni, każdy z nich trafia w inne miejsce, śledzimy naprzemiennie ich losy, to wszystko spowalnia Um, trochę inaczej buduje no, te, te, te wydarzenia, buduje te postaci, buduje te akcje, ale też prowadzi do ostatniej bitwy na trochę mniejszą skalę do odbicia centrum Trojte. No a w międzyczasie przetasowania z bohaterami, bo wszystko też skupia się mocno na wątku Jeriki Quell, gdzie pod koniec pierwszego tomu dowiedzieliśmy się, poznaliśmy jej motywację. To wszystko też się tutaj wywraca i tak naprawdę masa powiązań, ale to już jak szczegółowo sobie przejdziemy przez bohaterów. Jak Ci się podobała ta pierwsza połowa, ta pierwsza część Ta, ten rodzaj Gwiezdnej Wojny, którą serwuje nam Aleksander Frit, nie pierwszy już raz. Czy tak Na razie jeszcze w sumie bez spoilerowo, jak mnie tylko pytasz o tę pierwszą część, mi się to podobało. To jest znów coś in wyraźnie innego od tego, co standardowo dostajemy z jednej strony. Z drugiej strony to jest też coś takiego, co my w Gwiezdnych Wojnach czasem dostajemy. Takie motywy przewijały się w komiksach, przecież kiedy tam nieraz nasza główna gwardia współpracowała właśnie czy, czy to z myśliwcami, czy to z wojskiem naziemnym w jakiejś tam akcji, no, mieliśmy koronny przykład w postaci Łotra 1, gdzie... Mieliśmy podobny schemat funkcjonowania i to jest coś takiego, co mi się podoba, bo to jest wiarygodne, to jest interesujące i to pozwala poprowadzić w interesujący sposób akcję i jeżeli chodzi o samą część taką tą sensacyjną, akcyjniakową, czyli jakąś tam walkę, bitwę kosmiczną, no bo po prostu mamy różne plany, czyli jesteśmy i na Ziemi, i w powietrzu i tym, tym można fajnie się bawić, trochę naprzemiennie, próbując różne te... te poziomy rozgrywki nomen omen, jakoś wykorzystać, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, mi się też to podobało, bo to w pewien sposób nam budowało postaci, nieco inaczej niż to było w, tej, w tym pierwszym tomie, bo tam jednak mieliśmy dosyć klasyczną formułę pomimo wszystkiego co się działo po drodze zebrania drużyny do kupy i jakby wiedzieliśmy, mhm. że to wszystko musi do tego doprowadzić dostaliśmy to i mówię nawet jeżeli to suma summarum było w interesujący sposób zrobione, no to to znaliśmy no i zawsze jest pytanie co z tym autor zrobi dalej i przynajmniej ja sobie to pytanie zadawałem po tym pierwszym tomie, w jakim kierunku my pójdziemy. Przyznam się szczerze, że takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem, że właśnie dostaniemy jeszcze więcej tego militarnego świata Aleksandra Frida z tą taką brudną wojną, z walkami ulicznymi, z walkami piechoty i też z innym prowadzeniem właśnie niż ja bym się spodziewał całej eskadry Alfabet no bo ona jest i w dosyć taki ciekawy sposób, nietypowy prezentowana w tej pierwszej części, gdzie w dużej mierze są wsparciem, a nie taką głównym, głównym motorem napędowym całej tej kampanii. To po pierwsze. No a po drugie, wiesz, ta pierwsza część jest też moim zdaniem bardzo dobrze skonstruowana, bo no, to, no, to, też, no. to też jest no może nie jakoś innowacyjnie, że nasi bohaterowie opracowują plan, który bierze w łeb, no bo tego się należało spodziewać, że no nie będzie tak łatwo, że, że im wszystko to się uda, ale też i, i to dlaczego to wszystko bierze w łeb, jak to się wszystko później toczy i to jak ta bitwa kosmiczna jest przeprowadzana to mi się bardzo podobało. Ja chwaliłem wiesz, ten fit, finałową potyczkę i, i nadal uważam, że ta walka nad Pandam Night, czy jak to się nazywał ten świat z tym wybuchającym, z wybuchającą tibaną wokół, to, to było po prostu wow i tutaj może ten efekt wow nie jest aż tak duży, ale i tak było to naprawdę bardzo dobrze rozpisane i doprowadzone przez różne punkty kręcące się wokół różnych postaci i takie haczyki, które później były rozbudowywane w drugiej części powieści. Mm -hmm. e, tu w zasadzie pewnie powinniśmy od tego zacząć, że my, żeby było jasne. My lubimy Andora, my lubimy Łotra 1, my lubimy więzy krwi, które też nie są szablonowymi, gwiezdnymi wojnami. Ja mam swoich faworytów też w tych takich szablonowych, gwiezdnych wojnach, nowej przygodzie, ale ja bardzo lubię takie książki, a ja wiem, że Aleksander Fritz to jest e, pisarz, który niekoniecznie, m, znaczy dzieli bardzo m, czytelników i odbiorców, także my tutaj e, raczej jesteśmy po tej stronie gdzie no, te, te, takie rozwiązania chwalimy, bo mnie też się ten początek bardzo podobał i, i w ogóle cała pierwsza połowa i jej zakończenie to jest w zasadzie mały finał. Ja za chwilę bym chciał jeszcze dwa zdania o imperialnych, ale jak już z, jesteśmy przy tym to to zamknijmy. E, no, m, mamy tutaj na przykład f, f, fantastyczny motyw Skyros, Kairos, która to, i, i to zamyka temat Kairos, bo mm -hmm, ona w tym to tomie prawda. schodzi z planszy, ale motyw gdy oni prowadzą atak na centrum tego świata i e, nie mogą doprowadzić do tego, żeby gubernator tego świata zamknął się w, tam, w pewnym bunkrze czy w jakimś miejscu, bo to wydłuży im na następne tygodnie czy miesiące podbój tego i robią wszystko, żeby to zamknąć e, w tej chwili i Kairos, której myśliwiec zostaje zestrzelony, na ląduje i dalej ładuje gdzieś tam na ziemi, co, co właśnie zdejmuje ją z planszy, bo zostaje dość poważnie ranna. To jest, e, jest fantastyczne Fantastyczna rzecz, eee, motyw pojmania, który jest też mniej więcej w, ty, w tym momencie ee, cearna, kearna, nie wiem jak to czytać, Adana, on mi gdzieś umknął, ja zgubiłem to, nagle dostaję informację, że on jest ee, pojmany, ja nie wiem. No bo to jest ja tle. nie nie, to, to, jest, to jest zupełnie w tle, to my się mm. dowiadujemy w zasadzie post factum, my nie widzimy w ogóle tego. No tak mi się też wydawało, ale ja tę książkę czytałem na raty, ja dlatego nie odczuwam aż tak przeskoku, bo ja pierwszą połowę przeczytałem kilka miesięcy temu, drugą skończyłem teraz, ale to też, no mnie to mega zaskoczyło, bo ja byłem przekonany, że wątek Eriki Quell i, i to, jakie ona miała motywacje odejścia z Imperium, że to będzie ciągnięte przez następne dwa tomy. Mówiłem o tym na końcu naszej poprzedniej recenzji, że to będzie rzecz, która teraz będą zagrania gdzieś tam. Ten wie, ten nie wie. Tutaj dowiadujemy się już od samego początku, że ten sent wie o tym i ma to gdzieś, bo to jest koleś, który już zakończył swoją zemstę i teraz jest jeszcze bardziej cyniczny niż wcześniej, pobiera większe opłaty za to, żeby o tym nie powiedzieć, ale to, że to nagle wypluwa nam, nagle gdy odbijają Adana, i on odzyskuje przytomność, pyta się jak długo był przetrzymywany, dowiaduje się, że tydzień i wtedy gówno trafia w wentylator, bo nagle wszyscy dostają maile o przeszłości Jeriki I to, i to było dla mnie wow, nie? już teraz, już w tym momencie i to nam wywraca całkowicie e, tę opowieść, moje oczekiwania od e, tej trylogii, ca, całościowo od tej trylogii, bo, bo ja nawet bym zakładał, że ta informacja w ogóle nie wypłynie. Że, wiesz, siadając do drugiego tomu, myślałem sobie, może ona dokona tyle dobrych rzeczy, że stwierdzą zakopmy to, e, dajmy przeszłości umrzeć, nie? i rób teraz dobrze, nie? a tutaj kurczę, pierwsza połowa drugiego tomu i całkowicie mi to wywróciło do góry nogami moje jakiekolwiek przewidywania. Tak, tu, tutaj to jest bardzo zmyślnie poprowadzone i ja z tym motywem to mam problem pewien, ale to trochę rozwinę już jak przejdziemy do no wątków ja poszczególnych postaci później, tak, tak, tak, mm. no dokładnie to, to będziemy, nie wiem czy mieli ten sam problem, ale będziemy mogli sobie podyskutować, bo wydaje mi się, że tutaj no, jest o czym rozmawiać, bo tak jak pomysł jest świetny i ten efekt wow jest bardzo duży, to później właśnie no ja mam tutaj pewne wątpliwości czy akurat ten kierunek, który Fritz zaproponował jest najciekawszy czy najlepszy No ale tak, no tu jest naprawdę w tej pierwszej części bardzo dużo dobra. No i finał, czy finał, mały finał, środkowy finał. Ta bitwa, tak jak ty mu podkreślałeś w poprzedniej recenzji dzisiaj, że ta Pandem Night to było takie naprawdę duże wow. No ja ci powiem, że ja końcówkę tej tutaj pierwszej połowy to czytałem w zasadzie nie wypuszczając książki z rąk. Chodziłem po mieście, czytałem. Ta bitwa jest no nie taka jak tam, ale to też jest fajna rzecz. I też z różnych punktów, no bo nasi bohaterowie są dopiero co się dowiedzieli, są źli, są wkurzeni na wszystko, wszystko im się rozpada, hery nie ma, połowy floty nie ma, ich statek zostaje, i główna jednostka dowodząca zostaje zniszczona, kweli jest w zasadzie aresztowana, teoretycznie aresztowana, bo nie zdążyli tego zrobić. Alar, alarm rozległ się zanim to się jakoś tak bardzo wylało i wszyscy się dowiedzieli, więc ona jeszcze tam sobie chodzi normalnie po bazie e, i, i ostatecznie wylatuje i też bierze udział w tej bitwie. E, no ale ta bitwa jak na środek jest duża, mocna, fajna. Mi się podobało zakończenie tej pierwszej części. To prawda. Ja tu na tym etapie wiele nie dodam. Fantastyczny finał i, i no, takie też dla mnie duże zaskoczenie, bo my w zasadzie w pół książki, ta, ta pierwsza część, to dostajemy Można powiedzieć, że taką mini powieść, nie? bo to jakby to było no, wydzielone do nawet nie, osob taką mini. No, nawet nie taką mini, jakby to było wydzielone do osobnej książki, to spokojnie można było na tym etapie zakończyć, tym bardziej, że też jeszcze póki tak nie za bardzo spoilerujemy, to warto wspomnieć, że ta powieść to jest taka dosyć stereotypowa, środkowa część trylogii, w tym sensie, że ona nic nie wyjaśnia po prawdzie. Nie? No mamy tutaj, można powiedzieć, że ten wątek Trojtę i całego tego układu w pewien sposób sfinalizowane, ale jeżeli chodzi o główne wątki całej historii, o wątki poszczególnych postaci, to tu mamy w zasadzie cliffhangery wszędzie. Więc tutaj z tej perspektywy, to nawet właśnie te, jakbyśmy dostali, wiesz, tą wielką bitwę na koniec która nam kończy część pierwszą tak naprawdę tej powieści no to, to ten cliffhanger byłby równie no. że tak powiem efektowny i, i działałby pewnie podobnie, nie? Dobra, ale zanim przejdziemy do głównych naszych bohaterów, ja jeszcze bym chyba chciał rozliczyć się, bo to będzie krótsze, z imperialnymi. Bo tak jak powiedziałem, w tej książce dostajemy punkt widzenia też imperialnych i myśmy w sumie zakończyli pierwszą recenzję od tego, że no nie rozumiemy decyzji Sorana Kajze który wraca do skrzydła cienia. No tutaj widzimy imperium, widzimy jak działa imperium. To jest fajna rzecz, bo widzimy rozsypane imperium, bohaterów, którzy trochę nie wiedzą co robić. W zasadzie ci mniejsi piloci są napędzani tylko i wyłącznie zemstą. Ci wyżsi nie mają większego planu. Ja ci powiem, że... Ja mam problem z Jeriką w tym tomie, po dwóch tomach, ale z Soranem Kajza aż takiego problemu nie mam. On wrócił do, tego, do, do Imperium, w sensie nawet nie do Imperium, bo on podkreśla to nawet w tym tomie wielokrotnie, że Imperium już nie istnieje, ono już umarło dawno, my bronimy trupa i on trochę nie chce wrócić tak konkretnie do Imperium, finalnie podejmuje taką decyzję, ale też to pada z kart, z jego ust, że to jest błąd, że on robi źle, że znów przyłącza się do tych resztek Imperium ale po pierwsze, on nie zostaje przyjęty kwiatami i wiwatami, tylko w zasadzie zostaje przyjęty jak zdrajca, co mi się podoba. E, trochę to jestem w stanie zrozumieć tą jego decyzję, bo w sumie to było budowane, to, to że on, on e, pojął, że nie ma dla niego życia tam. Że tak naprawdę nie ma dla niego życia tam i nie ma dla niego życia już tu. Że, że oni o nich... Chce przeżyć jak najdłużej się da, dopchnie tych swoich ludzi, postara się im jakoś ułatwić życie. I to jest fajne. To mi się nawet mi się to podoba, jak on został tym. I ogólnie to, to, to, to jak działa to imperium, jak my widzimy, jak oni tutaj działają. To jak jest traktowany posłaniec imperatora, jako wręcz jakiś pomnik bóstwa, ale też nie przesadnie. Widzimy pojedyncze elementy i to też są komentowane elementy przez Kajzego, który widzi, jak zwykli żołnierze przychodzą i składają jakiś hołd, jakąś cześć jemu. To, że on tutaj chodzi cały czas, cały czas obserwuje, kontroluje, ale w zasadzie nie wypowiada żadnego słowa. To, jak wygląda Imperium na Trojte, gdzie jakaś tam, nie wiem, asystentka sekretarki została pierwszą w hierarchii i jest nową gubernatorką e, Fara Jadis, jest nową gubernatorką e, Trojte ona ma świadomość, że to nie jest jej pozycja, ale ona jest tą wierzącą i, i to też jest fantastycznie tutaj skonfrontowane, jak wpada skrzydło cienia na Trojtę, w pierwszej chwili myślą, o przyszli nas uratować, bo, bo tutaj też ludzie są podzieleni na Trojtę, to też jest super, że to nie jest tak, że jedni wszyscy się cieszą, u, rebelia nas odbiła, nie, A inni albo wszyscy się cieszą, imperium nas odbiło. Nie, tutaj jest wielki, jeden wielki podział, jeden wielki chaos i to też jest chaotyczne i ona w pierwszej chwili myśli, dobra jesteście, fajnie, ale szybko pojmuje, że oni tu nie przybyli jej ratować i że o, no, jej misja też jest skazana na porażkę i ona podejmuje decyzję, że będzie walczyć tutaj yy, pomaga im zbudować nowy statek flagowy złożony gdzieś tam z resztek tego co zostało ale ma świadomość, że oni nie lecą w przestrzeń planetarną żeby pomóc jej z góry tylko żeby się ulotnić i nie wiem walczyć dalej, yy, Podobało mi się to z wielu różnych stron, jak tutaj jest to imperium pokazane. Tak, no ten wątek Imperium y, ma swoje y, bardzo dobre momenty i trochę słabsze, y, bo ja jednak nadal tej motywacji Sorana Kaize nie czuję. Mówiłem o tym na koniec tego pierwszego tomu i w zasadzie mógłbym to podtrzymać. Ja y, y, tym bardziej nawet w świetle tego, co on mówi w kontekście tego testu, co ty wspominasz, że on cały czas właśnie podkreśla, że imperium padło, że w zasadzie to, to oni już nie walczą o, o jakieś mityczne imperium, tylko bardziej walczą o siebie. No nie kupuje po prostu tego jego powrotu, tej jego osobistej decyzji, bo owszem, no on stara się gdzieś nas tam wewnętrznie, czy nas zewnętrznie, a siebie wewnętrznie przekonać, że gdyby nie wrócił, no to pewnie zawsze byłby ścigany, zawsze by musiał się gdzieś tam przez ramię obracać i, i wypatrywać w Nowej Republiky, która go mogła zgarnąć Ma też tę motywację, żeby ochronić swoich ludzi, no ale to nie ma specjalnie dla mnie nadal sensu, w tym sensie, że no nie wiem, czy próba nadania eskadrze kształtu i celu, czy to jest najlepsze rozwiązanie, czy jak już chcę ich ratować, to czy nie lepszym rozwiązaniem by było nie wiem, wejść nawet w jakieś negocjacje z Nową Republiką, no, no cokolwiek, nie? A, a nie to, co robi tutaj. Natomiast są momenty świetne. Mamy właśnie to ten powrót Sorana i to jak działa eskadra, jak oni atakują jakieś tam światy, podbierają taje na przykład, żeby poprawić swoje zdolności, jak on ich uczy taktyk, jak widzi, jak tak naprawdę wiele rzeczy, których on ich nauczył się rozpadło w pył po jego odejściu, jak musi uczyć ich od nowa i wybierać sobie nowych podopiecznych i nowych ludzi do współpracy, jak w zasadzie W zasadzie sam nie jest pewny jeszcze swojej pozycji. No i przede wszystkim właśnie to trojte, to o czym mówisz. To jest też bardzo fajny motyw, gdzie mamy ukazany świat po upadku Imperium, no ale nie na zasadzie takiej jak nie wiem, mamy to chociażby w Mando, gdzie teoretycznie właśnie gdzieś tam się poruszamy po obrzeżach Nowej Republiki, gdzie e, mamy jeszcze właśnie jakieś tam ślady po imperium i, i, i ludzie jeszcze są e, mniej lub bardziej podzieleni, tylko tu jest to realne, nie? gdzie czuć, że mamy jeszcze właśnie partyzantkę proimperialną, mamy partyzantkę e, Nowej Republiki tak naprawdę, e, czuć to rozdarcie, każdy ma jakieś tam swoje racje, każdy ma swoje motywacje, e, ta e, pani gubernator to też jest fajna postać i Przede wszystkim właśnie tej te decyzji decyzje z końcówki mi się podobają i jej argumenty no. kupuję w przeciwieństwie do Sorana w 100%, także to jest fajne, to tutaj naprawdę jeżeli chodzi o Imperium, no jest sporo dobrego, bo o, jeżeli chodzi o samą Quel To Ja myślę, że jak przejdziemy do wątków postaci To ja też się wypowiem Bo ja z nią mam no. pewne problemy ale, ale to nie do końca jest związane Z tą jej imperialną przeszłością Tylko z tym jak jej wątek został poprowadzony I wydaje mi się, że jeżeli miałbym z tym problem To raczej z tym elementem A nie z, mówię, z tym, że ona jest byłą imperialną Jak teraz reaguje i się no. zachowuje? Znaczy dla mnie i, i, bo ty powiedziałeś, że dla ciebie troszeczkę bez sensu jest e, decyzja Sorana. No dla mnie one mają sens, ja mam... nie sensu, ja ich, nie, nie kupuję ich po prostu, o, tak Ja mam powiedział. z nimi mikro problem, ale to zbiorczo, razem z QL, bo to, są, to jest ten sam problem, także dobra, na razie zostawię to i na koniec to jeszcze rozwinę o co mi chodzi. E, no dobra, dobra, to nasi tutaj bohaterowie główni e, i to już będzie w pełni spoilerowo, chociaż już do tej pory był spoilerowo. Kairos, tak jak powiedzieliśmy, znika z planszy i pojawia się dopiero na sam koniec e, książki, dosłownie na chwilę. E, jakąś kolejność konkretną chcesz? Nie, nie, bez znaczenia. No i tak wszystkich musimy zacząć, tak naprawdę. No dobrze, no to myślę, że możemy zacząć od naszej porąbanej postaci, czas na czadik, która była porąbana w pierwszym tomie, tylko że tam dążyła bardzo mocno do e, autodestrukcji, w, w, chciała wzorować się na Jean Erso i zginąć w chwalebnej walce, żeby pieśni o niej śpiewały, czego to ona nie dokonała. Tutaj ona ma już trochę świadomość, że na to już jest za późno. Ona zresztą o tym też mówi, z kart książki to pada, że chwalebne śmierci już były. Teraz e, tu już nie ma chwały w tym, a, co robi ani jedna strona, ani druga. E, na ale nadal jest postacią bardzo mocno rozchwianą umysłowo. W pierwszej części bardzo dużo pije. Pije co wieczór i urywa jej się film. Gdzieś tam jest zasugerowany chyba wątek ewentualny romantyczny z QL, ale to zostaje szybko ucięte, bo czas tak naprawdę najbardziej wkurza się na Quell. Od razu jest złość. Tak jak my mówiliśmy, ona trochę zachowuje się jak szesnastolatka i to nadal jest. Jej reakcje jej zachowanie takie jest, i tutaj ona od drugiej połowy wychodzi jej przeszłość związana z sektą. Dowiadujemy się, że ona miała sekciarską przeszłość, że całe dzieciństwo spędziła w sekcie, a tutaj w pierwszej połowie kilka razy pojawia się kult dzieci Pustego Słońca, który ją tam ratuje czasami w knajpie z małych opresji, a ostatecznie w drugiej połowie ona trafia do takiego kultu i i tam ma swój dłuższy wątek, który najprawdopodobniej będzie miał jeszcze inne konsekwencje, bo czas jest inna. Niby chce stamtąd uciec, ucieka brutalnie, wyrywa się stamtąd, absolutnie będąc tam nie godzi się na nic, ale tak jak szefowa kultu mówi, że ziarenko zakiełkowało, no to to ziarenko kiełkuje. Czas już nie pije, czas nie pozbywa się swojej kolekcji, którą jej podmienili, zabrali Dali je jej muzyka, dali jej jakieś tam kazania i przemówienia sekciary głównej i czas się tego nie pozbywa, więc podejrzewam, że trzeci tom będziemy mieli jeszcze bardziej porąbaną czas, tylko w innym kierunku. Wiesz co, ten jej wątek dla mnie całościowo jest w porządku. Przy czym tutaj, jak od tego zaczynamy, to, to zblantowanie jej przeszłości, o której się teraz dowiadujemy, z teraźniejszością pokazuje coś, z czym ja w tym tomie parę razy miałem lekki zgrzyt, że... Frit jest nieco zbyt wygodnicki, jeżeli chodzi o dobieranie sobie rozwiązań fabularnych i pomysłów fabularnych. W tym sensie, że wiesz, no to, to, że akurat to czas trafia na dzieci pustego słońca, mając taką, a nie inną przeszłość, to jest takie... No okej, okay, ja rozumiem jakby dlaczego to jest tak zrobione, no bo właśnie można grać tym wątkiem przeszłości, no ale no umówmy się, to, to jest po prostu no bardzo grubymi e, nićmi szyte i tak na marginesie to jest dla mnie trochę zabawne, że tytuł Polski wziął się w zasadzie od tego jednego wątku, który... No jest mocno w tle i ja cały czas się zastanawiałem, dlaczego to tak jest zrobione, nie? Ale to wiesz co, tam Krzysztof, e, Krzysztof tłumacz tłumac Krzysztof tłumacz tłumaczył, skąd taki tytuł. E, on zawsze tłumaczy, skąd taki tytuł. Myślę, że niepotrzebnie tłumaczy, bo na przykład jak zmieniono tytuł na ratunek Walo, to nikt w ogóle no, no, nawet, nawet, nawet nie widziałem ani jednego komentarza z tym związanego, a, a Krzysztof jak niczym Stephen King za dużo chyba mówi i wtedy wszyscy e, Się plują w koło. On, on raczej mówił, że Shadowfall jest złym tytułem, bo. Polsce musiałby napisać dużą, bądź małą literą, w zależności od tego, który cień upada i raczej mówił, że ten oryginalny tytuł jest grom słów i wybrał ten, bo nie tylko sekta, ale też wszystko to krąży wokół pustego słońca, czyli czarnej mhm. dziury, nie? Znaczy nie, wiesz, ja tutaj absolutnie nie mam zamiaru krytykować tytułu, bo zasadniczo tego nie robię, bo ja też jestem takim czytelnikiem, który do tytułu jakiejś wielkiej uwagi nie, nie przywiązuje, no bardziej tak mnie to zastanawiało, że mamy taką zmianę i mówię, że to jest to jest tak głównie z wokół tego wątku się kręcące, ale sam ten wątek jest, jest ogólnie spoko. Wiesz, ja i kupowałem to rozedrganie czas w tej pierwszej części, tak jak mówisz, ten jakiś jej wątek romantyczny, który jest taki przyszło nie doszły squel i to, te jej takie emocje na wierzchu i takie rozedrganie to było okej, okay, tym bardziej, że widać, że ona trochę mimo wszystko z całą tą grupą zaczyna jakby się zżywać i zaczyna leczyć te, te swoje popapranie, bo pomimo tego całego pijaństwa i, i, i tych wszystkich emocjonalnych jazd, no to widać, że ona i z Larkiem się zaczyna dogadywać i właśnie z Quel się zaczyna dogadywać. Także to było w porządku. Jeżeli chodzi o cały ten wątek sekty, To też jest okej. Okay. Wiesz, ma to jakiś tam potencjał. Ja akurat dosyć lubię takie seksciarskie motywy w różnych dziełach kultury. To są takie... Wątki z dużym potencjałem, bo z tym można różne ciekawe rzeczy zrobić. No i ja jestem ciekaw, czy Frit jeszcze postanowi to wykorzystać. No bo y, mamy to ziarenko rzucone, właśnie to, co mówisz. Y, ona ucieka z tymi kazaniami, jeszcze pojawia się tam na, ta główna sekciarka, rzucając one-liner, jak czas odlatuje. Mamy tutaj ten wątek imperialny, z którą się sprzymierza czas, która też no, w pewien sposób nam tutaj znika, ale pytanie, czy nie, nie, nie wróci jeszcze w tym trzecim tomie. Także nie, dla mnie ten wątek jest w porządku i, i pasuje, wiesz, to całe takie rozedrganie i, i rzucanie się od jednej ściany do drugiej ściany, to akurat do tej postaci mi tutaj pasuje. Ale właśnie ten wątek imperialny, bo w siedzibie na statku Dzieci Pustego Słońca oni tam znajdują rozbitków i między innymi znaleźli też panią z, ze skrzydła cienia, dla mnie jest trochę pusty. W sensie ja byłem przekonany, że to jest po coś w tym tomie, że to jest. Tak, po on tu nie ma że... płyty żadnej, nie? No, no ale wiesz, bo, bo ja zaraz sobie sprawdziłem tę postać, zawsze to robię czy, czy to jest, w sensie jak ona wygląda chciałem wiedzieć i, i gdzieś tam Wikipedia zawsze podaje na boku na samej górze e, po której stronie walczy do, do, do, do jakiej frakcji należy i, i było skrzydło cienia, a poniżej nie wiem czy to spoiler była Nowa Republika, więc byłem przekonany że te, no możliwe, że w przyszłości ta pilotka stanie po stronie tej powiedzmy dobrej no ale byłem przekonany, że to jest celowo w tym tomie, bo jesteśmy na etapie, gdzie Quel jest gdzie czas na Chadik jest bardzo zła na Quel, a tutaj poznaje wroga e i dowiadujemy się, że ten wróg też uczestniczył w e zniszczeniu na w e tym operacji popiół. E więc no jest takim odbiciem Quel i byłem przekonany, że on one zawiążą tutaj z, z przymusu pewien sojusz e i to jest wrzucone tutaj nam po to, żeby to było to, to było to pierwsze ziarenko, które sprawi, że czas zrozumie trochę Quell i inaczej jakoś, nie wiem, no złagodzi swoje odczucia względem niej, a ostatecznie to doprowadzi do pojednania gdzieś tam na, na jakimś etapie tych dwóch postaci, a to nie, to, to tutaj jest niby sojusz, ale od początku one cały czas mówią, się nienawidzą, one tylko chcą wspólnie się spiknąć, żeby zakosić stat ale zanim zdążą zakosić ten statek, to już jest między nimi walka. Każdy odlatuje w swoją stronę. Koniec. A, a, a finał QL pokazuje, że nie dojdzie do tego, o czym mówiłem, o czym myślałem, więc w sumie to taki dla mnie nie wiem, po co to tutaj było, po co była ta imperialna. Może to potem będzie rozwinięte, no ale jednak liczyłem, że zamkniemy się gdzieś tam przynajmniej do pewnego etapu, do jakiegoś preludium tego ich pojednania na, na etapie tego konkretnego tomu, a to jest takie... No ale to już przechodzisz point. do ogólnego mojego problemu z tym tomem, że tu właśnie wszystko jest pootwierane, bo ja jestem przekonany, że to wróci, właśnie dlatego, że wydaje mi się, że tak ten wątek jest prowadzony, że to musi mieć jakieś znaczenie, bo wiesz, one drąkoty, ale one drąkoty w taki sposób, że jakby się znalazły razem na tym statku, to jestem przekonany, że właśnie to by mogło zadziałać w taki sposób, że ta szorstka dynamika by się zamieniła w jakąś tam szorstką, może nie przyjaźń, ale taki faktyczny, realny sojusz. No, do tego nie dochodzi, no bo te wątki się rozjeżdżają, nie? także no zobaczymy do czego To nas w przyszłości doprowadzi. Natomiast jeszcze tak nad jedną rzeczą sobie pomyślałem, że w sumie cały ten wątek sekciarzy, on jest też fajną dobudówką do całego tego świata po wojnie, czy w trakcie wojny, ale jeszcze, wiesz, gdzie nie ma tej nowej władzy tak naprawdę dobrze funkcjonującej, bo są też fajne motywy. Jak mamy te rozdzielane jedzenie na przykład pośród mieszkańców i mamy to zestawienie sekciarzy i struktury sekty ze zwykłymi mieszkańcami, jak mamy pokazane z jednej strony te wielkie słowa sekciarzy, którzy no, gdzieś tam posiłkują się wiarą w słowa tutaj tej swojej wielkiej przywódczyni, ale widzimy, że no, to jest trochę jak firma, nie? że <śmiech> zrobisz coś, to będziesz miał większe przywileje i tak dalej, i tak dalej. To są fajne motywy i to też bardzo mnie zastanawia właśnie na ile to jest jeden z tych wątków, który będzie eksplorowany, no bo teoretycznie no suma sumarum czas wraca na łono escadrę Alphabet, no więc niby ten potencjał tego wątku umiera, no ale zobaczymy, zobaczymy co z tym Frit zrobi. Ocenię go całościowo w, po trzecim tomie. No okej, okay. myślę, że tutaj kolejne postaci to chyba trzeba zbiorczo, czyli Will i i Nat Tencent, bo oni są jedynymi, którzy teoretycznie przeżyli tę bitwę półfinałową i zostali na planecie i prowadzą gdzieś tam akcję razem z piechotą. I każdy z nich przechodzi jakąś drogę. Nat, tak jak powiedziałem od początku, on już zakończył swoją zemstę w pierwszym tomie, zamknął to, co chciał zrobić. I tutaj na początku w zasadzie nie ma wiele do roboty. Jest tutaj, bo jest. Robi to, co ma robić, bo robi. Tak jak mówię, pobiera dodatkową kasę, bo ma pewną wiedzę, ale ostatecznie dzięki właśnie tej przyjaźni z Wylem, dzięki temu jak on go prowadzi, jak on podpowiada niektóre rzeczy, a, na, a niektóre rzeczy gdzieś tam go stopuje, no to to jest, przechodzi jakąś tam przemianę. Ostatecznie to, co dzieje się pod koniec bitwy, gdy Kajze wypuszcza rakiety na Trojte i chce w zasadzie spalić tę planetę, zniszczyć ją, no to Nat robi coś, czego bym w sumie po nim nie podejrzewał. Chociaż niby od dwóch tomów jest budowana cały czas jego więź z piechotą. On, co prawda, hełpi się tym, jest takim bohaterem, zawsze wchodzi, gdzieś tam mu biją brawa i tak dalej, no ale w głębi serca pewnie zaprzyjaźnił się z nimi i, i szanuje ich i, i wiedział, że te rakiety no, spalą ich i spalą wielu cywili i w zasadzie on w końcówce chce się poświęcić. Nie wiem, czy to jest, czy, czy to jest wiarygodne. Miałem pewne obawy, gdy, gdy to się działo. No ale okej, okay, nie? No to jest ta jego przemiana. Natomiast Will przechodzi tutaj przemianę w dowódce. No on siłą rzeczy zostaje dowódcą eskadry, która zostaje sklejona nowej eskadry Alfabet z resztek poprzedniej i kilku nowicjuszy. On chyba najbardziej odczuwa cały czas to, co działo się na Pandemnaj on ma cały czas jakieś relacje z Oczkiem, chyba z Oczkiem. On tutaj na początku nagrywa pewne wiadomości do skrzydła cienia i, i chce inaczej zakończyć ten konflikt. No i te, te, te jego problemy z podejmowaniem decyzji jako dowódca, co ma zrobić, czy dobrze to zrobił i tak dalej. No, to, to, taką drogę przechodzą ci dwaj bohaterowie. Ja tak słucham tego, co mówisz w kontekście ten senta przede wszystkim i ja tego nie widzę w ten sposób. Znaczy w tym sensie, że dla mnie to jest postać, która owszem, jakby zmienia się trochę, bo staje się takim pełnoprawnym mentorem dla Larka, pomimo tego, że on sam pewnie by tego tak nie opisał, no ale, ale taka jest jego rola. Tak jak mówisz, on coś mu podpowiada, czasem go stopuje, ale No przede wszystkim cały czas jest takim, taką jego ostoją w całej tej sytuacji, natomiast ja bym nie powiedział, że on przechodzi tutaj jakąś drogę czy przemianę, dlatego że dla mnie, ale to jest może kwestia tego jak go Frit już pisał w tym pierwszym tomie, że ja raczej go widziałem jako takiego Hanna Solo że wiesz, że on cały czas chodzi i gada, że to tylko kasa, tak, że tam to yy, w zasadzie to się tylko to liczy, że on tam na tych ludzi to nie patrzy i tak dalej, że zemsta Ale już w tym pierwszym tomie tak to nie wyglądało. Już, już w tym pierwszym tomie było widać, że zemsta oczywiście tak, ale samo to, że napędzała go zemsta, no to już o nim mówiło bardzo dużo, bo gdyby to tylko ten idealizm, znaczy ten brak idealizmu i właśnie kasa i tak dalej, to on by miał w dupie tą zemstę, no bo po co się angażować? Je... Wszystkich napędza zemsta. 90% bohaterów z obu stron konfliktu w tej, w tej <grym> to, trylogii napędza to, to, zemsta. To prawda. I wiesz, i przede wszystkim to jest też tak, że mówię, że gdyby on był tylko taką interesowną postacią, to mówię, to on by się nie pchał w właśnie w całą tę kabałę dla zemsty, bo zemsta mogłaby sprowadzić na niego krótsze życie i co mu po kredytach, jak się z tym życiem rozstanie. I dla mnie ten drugi to go Pisze konsekwentnie tak samo, no czyli on znowu gada dużo, że to dla pieniędzy, tak jak mówisz, pobiera jeszcze więcej kasy, ma w sumie wywalone na informacje o QL i tyle i po prostu no to, co on robi w końcówce, no to, to mówię, no na Panda naj też w końcówce walczył do, do samego końca o ocalenie planety ramię w ramię z całą resztą, więc no mówię, to Dla mnie to jest plus minus ta sama postać cały czas. Lark spoko, ale dla mnie to jest akurat taka postać, która mnie osobiście z całej tej zgrai najmniej przekonuje, dlatego, że to jest taki trochę idealistyczny harcerzyk paradoksalnie bez jakichś większych właściwości. Mam wrażenie, że no, no on jest takim idealistą, takim, takim no trochę naiwnym, trochę grzecznym trochę bojącym się odpowiedzialności młodym chłopakiem, którego no życie postawiło w, tej, w takiej a nie innej sytuacji no i musi w tej chwili dowodzić ale, ale czegoś mi tutaj brakuje jeżeli chodzi o, o rys tej postaci i też w sumie ja tak dopowiem bo przy czas tego nie powiedziałem a to w sumie no powinien być istotny wątek przy tych wszystkich postaciach Reakcja Quell, znaczy reakcja czas na Czadik na Quell i na to, że dowiaduje się jej przyszłości była w sumie naturalna dla tej postaci i zrozumiała. Reac reakcja Senta też była naturalna i zrozumiała dla niego, bo jak miał wywalone, tak ma nadal wywalone. Trochę właśnie w kontekście tego, jak jest pisany Lark, to tutaj miałem lekki też taki zgrzyt, czy może zastanowienie nie do końca rozumiem, że czy, czy on czy nie do końca jakby kupuję, że ten Lark, który tutaj jest nam pisany przez te dwa tomy, to by zareagował w taki, a nie inny sposób jak zareagował no ale, ale to też zobaczymy co jeszcze nam ten trzeci tom pokaże w tym względzie No możliwe, a na okładce trzeciego tomu jest Lark, więc zakładam, że będzie miał jakąś ważniejszą rolę, chociaż może niekoniecznie, tu była czas na Czadika, znaczy jej wątek był jakoś tam bardzo kluczowy i na pierwszym planie nie wiem. Dobra, e, to tyle jeśli chodzi o pilotów, Jerik zostawmy sobie na koniec, jeszcze myślę można powiedzieć dwa zdania o Adanie. Kern, Adan, Cearn, Adan, Cairn, Adan, nie wiem jak to się czyta. Czyli ten facet od wywiadu, facet, który, ten taki Nick Fury, który połączył tę drużynę w poprzednim tomie. Tutaj miał swoje, swoją wiedzę, którą puścił na światło dzienne w połowie książki. No i on po tym całym przesłuchaniu został poważnie ranny i całkiem przypadkiem Quell ruszając do bitwy Wzięła statek, w którym znajdował się jeszcze on i jego droid e, ITO Ym, i oni skończyli na pewnej, nie wiem, jakiejś małej planetce, asteroidzie, która wypadła ze swojej orbity i teraz e, leci w kierunku czarnej dziury, zostanie najprawdopodobniej zniszczona, e, szukają stamtąd wyjścia. E, i mnie się bardzo podobało jak, w sensie też zaskoczyło w zasadzie, ale podobało jak skończył Adam. No bo on tam umiera. Mhm. Umiera zwyczajnie, umiera w piachu, umiera po prostu. Odchodzi, zapomniany, w sensie nawet nie zapomniany, no ale nikt nie wie gdzie on jest. Ta, ta planetka zostanie za chwilę zniszczona. On tam po prostu odszedł sobie leżąc i jakoś tam na sam koniec godząc się z to Dla mnie ten wątek jest chyba tym najbardziej dyskusyjnym w całej książce, bo on ma Fajne patenty. Samo to, że właśnie no Adam już kończy swoją przygodę na tym etapie. To mnie nawet zaskoczyło, bo raczej no. zakładałem, że no będą mniejsze lub większe perypetie, ale że eskadra alfabet w składzie, jak, w jakim ją Na koniec pierwszego tomu widzimy, przetrwa do, do samego końca i ewentualnie w trzecim tomie, żeby podbić stawkę, to, to kogoś tam odstrzelą. Także to było nietuzinkowe zagranie i to jest spoko. Natomiast... A ja myślę, że wszyscy zginą w trzecim tomie, albo prawie wszyscy, a nie kogoś tam odstrzelą. No, ja raczej obstawiam, że, że nie, że będzie niczym w... Mm nowej nadziei na końcu. No może medali im nie dadzą, ale raczej obstawiam, że. Ten, mm, ale, zobaczymy. ale to zobaczymy, zobaczymy. Dobra, nie ma co. No. Nie ma co. Adam, e Aiden, e e e Adam, Adam, I teraz e ja mówię, że to jest dyskusyjne, dlatego że mam wrażenie, że ten wątek jest najbardziej wygodniczko pisane od samego początku przez Frida. Tu się wszystko dzieje tak, jak mu pasuje. To zniknięcie Adena, Adana, o którym nikt nie wie, to jego odnalezienie, które też jest bardzo wygodne w zasadzie 5 minut po tym, jak wszyscy dostają wiadomości kim jest Quel. To, że oni są nagle razem w tym konkretnym statku. To, że się razem później rozbijają i że on umiera na jej rękach, gdzie też mamy jasno zasugerowane, że Kairos jest na tyle silnie z nim związana, że O ile przeżyję, to pewnie zakładam, że w trzecim tomie będziemy mieli jakiś wątek prywatnej wendety no, Kairos tak. w QQL, bo podejrzewam, że ona założy, że po prostu ona go zabiła. I, i, no i jeszcze mamy później ten wątek w ogóle ucieczki z tej asteroidy, ale to może przy Quell to rozwinę. Także dla mnie to jest takie trochę na dwoje babka wróżyła, bo Ogólnie mam wrażenie, że on poza tym ujawnieniem tożsamości Quell, to, to on jest raczej taki bierny i, i rzucany przez te wydarzenia tam, gdzie akurat mu Fritz był potrzebny, gdzie Frit go potrzebował, przepraszam. No, no, no i tyle, no, bo wiele więcej się o nim tutaj nie da powiedzieć. Trochę też miałem lekki niedosyt w kwestii tego wątku z przeszłości, bo my się też dowiadujemy właśnie co nieco na temat jego przeszłości i jego spotkania z Kairos, ale to też mam wrażenie, że znów Frit się zatrzymuje tak w pół kroku. Coś nam tam sugeruje, coś nam tam dopowiada, ale w zasadzie no ja nadal nie do końca rozumiem dlaczego oni są aż tak bardzo mm, związani, trochę mi też ta magiczna ucieczka z więzienia ich też tak, tak sobie tam to wyglądało także mówię, no, dla mnie taki najbardziej dyskusyjny wątek całościowo No ja się zgadzam z tym, że on tu nie ma wiele do odegrania, bo od początku jest sugerowany wątek Skyros, bo już to jak on reaguje na to, że ona jest tam ranna i że trzeba jej pomóc i, i lecieć i ratować, to już wtedy to się zaczyna. No już w sumie nawet mamy... w pierwszym tomie było sygnalizowane, nie, bo tam, tam wiesz, mieliśmy te motywy, że właśnie oni mają jakąś wspólną przeszłość, tylko nie było wiadomo mhm. w zasadzie kim ona jest, nie? No, bo ona się no. w zasadzie tam przecież nie odzywała. No. No, potem mamy właśnie ten, to ujawnienie, a potem to, no, jego śmierć. No, mnie się ta śmierć podobała, bo też jest nieszablonowa. Tak, to prawda. To nie jest śmierć w chwale, to jest śmierć nigdzie i śmierć, o której nic, nikt nie usłyszy, i, i śmierć bez żadnych, nie wiem, przemów na koniec, tylko w sumie to też jest fajny motyw, że ona. Nie, cały czas ma bariery, żeby powiedzieć wszystko, dokładnie wszystko nie wiem dlaczego, ale ma takie bariery nie chcę powiedzieć, że to Kajze kazał jej odejść A, i, I tutaj też przecież e, ona ma dokonać pewnej spowiedzi, ale nie chce tego zrobić, a już w momencie odejścia e, Adena, ona mu to mówi i on się po prostu śmieje i, i, i odchodzi, umiera. E, to mi się podobało. Tak, to jest, to jest fajny motyw. No dobra, natomiast sama Quelle i ten motyw na tej planetoidzie, no tutaj mogę przyklasnąć, bo tak jak yy, ona od tego momentu jest rozdarta. No, no nie wie, co zrobić. No leci, żeby ratować, ale cały czas są te myśli, a może jednak przyłączyć się do skrzydła cienia. No to jest osobna kwestia. Najpierw te planetoidy zakończmy, e, czy, czy, czy te asteroidy, nie wiem, na czym oni tam są. E, no oni idą, idą i szukają wyjścia. Bez celu, nie wiedzą co znajdą, nie mają statku, bo się rozpadł nie wiedzą co zrobić, więc idą no, jedyne co mogą zrobić i znajdują jakąś e, jakąś pozostałość po imperatorze jakieś miejsce sitów, które miało być zniszczone, ale nie zostało zniszczone to jest jakaś wieża Ja na początku w ogóle nie kumałem trochę tego wątku, no pogadaliśmy sobie prywatnie, znaczy wiedziałem, że to jest jakaś wieża sitów, ale trochę nie rozumiałem, jak oni mają do niej wejść, ale to może dlatego, że ja miałem w głowie finał drugich Rebelsów, gdzie Maul nie mógł sam wejść do te, te, tego miejsca, w którym to się rozgrywa, musiało być ich dwóch użytkowników mocy, ale tamto to była świątynia Jedi, to było coś poważniejszego. Tutaj to jest, ja nie wiem czym jest ta wieża, no w niej znajduje się statek po prostu finalnie, co jest takim ułatwieniem, że po prostu aż przetarłem oczy, bo gdy Quell w końcu ją otwiera, no to tam jest statek, a poświęca na to, nie wiem, ile dni, licząc dni według tej asteroidy, czyli ona może ją próbować otworzyć wtedy, gdy w pewnej tam lupie szkiełku widać czarną dziurę, czyli muszą dokonywać się kolejne obroty tej, tej skałki, więc zajmuje jej to długo, a ona nie wie, co tam jest. No, mówi, to jest nasza jedyna droga ucieczki, strzelając w ciemno i gdy w końcu to otwiera, faktycznie jest tam statek i nim wylatuje. No, ostatecznie to nie jest świątynia, więc ona tam wchodzi na zasadzie nie użytkownika ciemnej strony mocy, ale e, na zasadzie bólu, cierpienia to, no jakoś w ten sposób to zostało e, przedstawione. Sam motyw pozostałości w różnych miejscach po imperatorze jak najbardziej. Sam motyw gdzieś tam jakiegoś miejsca m, ciemnej strony spoko, jakichś skarbców imperatora zawsze, fajnie, dobra, ja Jasne. ale to, że poświęcamy na... No w sumie nie miała innej drogi, no. Zakładała, że coś tam może znajdzie, no, ale to, jak ona to otworzyła i, i był tam oczywiście statek, no to, to tak ja trochę wow, nie? To w tym momencie miałem to, co ty mówisz, to, to, to wygodnictwo. Ja to raz miałem w tym tomie i właśnie w tym momencie. Sam, sam ten motyw tej wieży dla mnie był ciekawy i ja jestem rozdarty w tym wątku, bo tak, to był dobry pomysł i to też było było jakoś tam podbudowane, no bo tam jakby mamy informację, że właśnie ci imperialni też tam coś szukali, coś grzebali, więc ewidentnie jakby mamy sugestie już, że coś tam jest i że Imperium też chciało na tym położyć łapę, więc dla mnie to było może niewiele, ale już jakoś umotywowane, że ona tam się próbuje dostać i sam ten motyw jakby próby otwarcia To też mi się akurat bardzo podobało. To jest takie mocno, nie wiem, a la Dr. Afra albo jakiś inny Indiana Jones, gdzie mamy jakiś artefakt i próbujemy rozkminić, jak to działa, ale przez to, że ona tam jest w rozmowie cały czas z ITO, który też jakby się coraz bardziej degeneruje i to, że to jest właśnie to cierpienie i to, jak to oni muszą zrobić, to było naprawdę ciekawe i podobał mi się ten pomysł i w sumie podobało mi się to od strony wykonania, kiedy ona musiała właśnie tam pogrzebać, że tak powiem, w tej swojej przyszłości. Natomiast mówię, że właśnie jestem rozdarty, no bo ty jesteś łaskawy mi to ręce opadły, jak zobaczyłem, że tam jest statek, bo okej, okay, no może my się jeszcze czegoś dowiemy, no bo tu dowiadujemy się, że jest statek, a, a wiesz, może to też zostanie jakoś pociągnięte, bo w sumie nie wiemy, co na Nie, tym myślę, że nie. statek się będzie, często nie? rozbijał, lądując gdzieś. Może miał takie miejsca na, w różnych miejscach, w różnych układach. Jak się rozbije, to będę miał Taksówkę. zapasowy statek. No może, może, no. No, no, może. Może i tak, no ale no jeżeli to tylko będzie w ten sposób, no to... to no to już trochę, trochę przesada, no ale no okej, okay. jakby podobało mi się dojście do te, tego momentu, no gorzej jakby mówię z tym, że idziemy na taką aż łatwiznę, że mamy statek sitów, natomiast to ja teraz wyjątkowo od razu pociągnę to dalej, czyli do tego, że widzimy w finale, że Quell dołącza z powrotem do skrzydła cienia No, nie wiem, jakie będą twoje odczucia, ale ja mam wrażenie, że to jest tani bite. W tym sensie, że to ma być taki szokujący twist na zasadzie, że Quel wraca do jednostki i teraz będziemy mieli eskadrę Alfabet taką niejako bratobójczą walkę wewnątrz eskadry Alfabet, nie, że po jednej stronie Quel, po drugiej stronie eskadra Alfabet. A ja mam wrażenie, że że nie, że to jest tak, że Quel tam jakby będzie Czym jajem i tylko się zastanawiam jak szybko się okaże że ona tam nie jest po to, żeby wrócić na łono imperialnych, tylko żeby raz na zawsze ich wszystkich puścić do piachu no ale to, to jest no może tak być, wiesz, ta pilotka z pustego słońca, one mogą się tam spotkać no, może, może w może, tej no. pilotce też zakiełkowało ziarenko i jakoś, chociaż ja tego tak na razie nie odbieram No, no ale to mówię, to może to jest tylko moje odczucie, ale, ale tak, tak mi to pachnie, tym bardziej, że ja raczej w tym tomie widziałem, że Quell, no jakby ona cały czas jest taka potargana emocjonalnie, jeżeli chodzi o tę swoją przeszłość, ale też mam wrażenie, że właśnie te nużalnie się w tym cierpieniu i w tej swojej przyszłości raczej też mi sugerowało, że ona... Mm, Ech, no ona jest jakby już pogodzona z tą swoją przeszłością, nie? Że ona wie, co zrobiła i ona chce iść naprzód. ona Dla, dla niej jakby nie ma już powrotu na, na łono imperium, nie? Ja, ja tego nie widzę. Dlatego może też tak odebrałem ten finał, że to jest wiesz, taka tania ta, tani szoker, nie? Że teraz wow, będzie bratobójcza wojna. No ale zobaczymy. No może mnie Fritz jakby zaskoczy, nie to, żebym tego oczekiwał, bo, bo ja szczerze mówiąc to wolałbym, żeby QL jednak no już przeszła tę przemianę finalnie i żebyśmy już skończyli z tym chcę albo nie chcę i może wrócę, a może nie wrócę, tylko już niech idzie do przodu właśnie i niech tam e, pomoże swojej dawnej ekipie. No, no ja mam problem, tylko mogę długo gadać, bo Mnie się podoba, jak Aleksander Fried pisze, że to jest szare, że to nie jest czarno-białe, że to nie są skrajności, tylko że tu w zasadzie Sef na to zwraca uwagę, że tutaj nie ma dobrych i złych. Tu nawet się nie mówi dobrze, źli. To, to Imperium i Nowa Republika, oni są tak samo rozsypani psychicznie, fizycznie i, i motywacyjnie i tak dalej. I, I w zasadzie walczą trochę tak samo. I, ale Ah <sighs> To jest trylogia i ja trochę jednak oczekuję pewnych innych rzeczy. Na przykład ja nawet na tym etapie, no dobra, ja cały czas rozumiałem Quel. Ona jest totalnie rozdarta. Ona nie wie, czy może wrócić do Nowej Republiki, czy, czy nie będzie, wiesz, procesu, który będzie transmitowany i nie stanie się symbolem, nie stanie się, wiesz, ofiarą źle powiedziane, mhm. no ale czy nie zrobią z niej te, tego symbolu upadku imperium, nie? Więc nie wie, czy ma tam wrócić. Nie wie, czy wrócić do skrzydła cienia, no w końcu oni tutaj są, ona od nich, od nich nie odeszła z własnej woli, może jednak się przyłączyć i odlecieć i, i te rosterki są okej, okay. ale no, ja byłem przekonany i tutaj oczekiwałem wręcz, że jednak mm, Frit nie, nie, nie pojedzie e, szarością i czarnią czer, i bielą, bo tego mamy u niego bardzo dużo, tylko że jednak zrobi taki, taki sztandarowy, tak jak, tak, tak jak powiedziałem, że Adana, Adana Śmierć mi się podoba, tak tutaj jednak liczyłem, że jak mamy tę finalną bitwę e, już bliżej powierzchni trojte, to, to ja oczekiwałem, aż w pewnym momencie wleci czas i uratuje dzień. Nawet nie tyle uratuje dzień, ale wiesz, zrobi Juhu! i gdzieś tam strzeli. Oni, o, czas żyje, super. No i to jest. Nawet zapomniałem o Herze. Ona też tak wlatuje. Wlatuje i mówi, jestem tutaj. Hera Syndula, no, no. generał Nowej Republiki. Oddaję do waszej dyspozycji eskadrę Szpica. I też mamy taki motyw, nie? I on był też okej. Okay. Fajnie, spoko. Emocjonalnie fajnie podbija. I mamy ta, takie normalne Gwiezdne Wojny, powiedzmy. Ale ja cały czas czekałem, aż będzie ten moment, gdzie faktycznie wleci Queln, na tym myśliwcu sitów i uratuje dzień. Ona faktycznie uratuje dzień, żeby u nich zakiełkowało to, że kurczę, ma przeszło i zrobiła źle, ale może zapomnijmy, może odbudujmy. I czekałem, byłem przekonany. A on mi pojechał w szarość, którą rozumiem trochę. Ja to, ja to rozumiem, rozumiem decyzję Quelle. Ja zakładam, że ona już tam poleciała i, i będzie z nimi. Rozumiem ją tak samo, jak rozumiem Kajzego, ale wiesz, no to jest trylogia. To jest cykl i tej szarości mamy tutaj dużo i dla mnie to jest przedziwaczne zagranie. W ogóle to, jak jest pisana Quell od finału drugiego, pierwszego tomu jest dla mnie przedziwaczne. No bo w pierwszym tomie cały pierwszy tom budował nam jej pewne motywacje, no ale jak się okazuje oszukiwał nas trochę i dla mnie to by było okej. Okay. Dla mnie już to, co dowiadujemy się na koniec pierwszego tomu jest dziwne, bo, bo ja nie rozumiem w tym momencie mojej głównej bohaterki, której drogę mam obserwować pewną i gdzieś tam się z nią zżyci, jej kibicować. Ja nie rozumiem tego, że Kajze powiedział odejść. no dobra, odchodzę i teraz będę walczyć po drugiej stronie. Nie wiem, nie, nie, nie, nie, nie. Bardziej niż Kajzego ja nie rozumiem. Quell. A zwróć uwagę, przepraszam, wpadnę ci tylko w słowo, że teraz jak no, o tym wpadaj, mówisz, wpadaj. to y, decyzja Kajzego o powrocie do eskadry no, jest jeszcze bardziej dyskusyjna, bo właśnie no, ale on... on potem on przeszedł powinien... pewną drogę. No przeszedł pewną on, drogę. Nie ja mówiliśmy ale, o tym, ale, wtedy, ale mówiliśmy właśnie... o tym przy pierwszym tomie. No, ale to wiesz, ale Ale, ale to, wiesz, to, to powinien zrobić. Ja dlatego też mówię, że teraz te jego decyzje w tym drugim tomie dlatego są dla mnie tak dyskusyjne, że... No ale on już pierwszy tom nam pokazał, że on próbował. chciał żyć no, tak, jako Devo. On próbował i po prostu zdał sobie sprawę, że nie ma dla niego przyszłości w takim życiu, więc chociaż zrobi sobie przyszłość krótką, walcząc i gdzieś tam chroniąc swoich ludzi, resztki swoich ludzi. No w ludzi. trzecim tomie będziemy mieli okay. dwóch takich rozbitków. No zobaczymy, co z no, tego wyjdzie. Wiesz co, no, tak jak mówię, ja to kupuję. Fabularnie ja kupuję i jedno, i drugie. Ale ja czytam trylogię i tak jak ten drugi tom się zaczął, tak, tak mówię, miałem pewne oczekiwania, tak jak, tak jak też już powiedziałem z 10 razy, Fried dostarcza nam szarości na tylu różnych płaszczyznach, w tylu różnych momentach, ale jednak oczekuję, żeby prowadził bohatera pewną drogą. I tego dobrego, i tego złego. A w tym momencie już mi się kompletnie zatarło. Zrobił się taki, taki gulasz z tego, bo, bo... Dobrzy są złymi, źli są dobrymi. Mam, to jest mój największy problem na razie ze skadrom alfabet. Ja mogę podkreślać, to jest fajne, to jest inne, to jest prawdziwe, to jest naturalne, okej. Okay ale to nie jest motyw na książkową trylogię na 1500 stron. Ja chcę widzieć drogę bohatera, nie? A ja nie mam w tym momencie tutaj bohatera, bo go nie ma. I ja rozumiem, że dla niektórych to będzie wow, super, nie? Takiego czegoś jeszcze nie było. No to może nie było, no, ale ja nie chciałem, żeby było chyba, bo ja nie wiem, jak ja mam teraz czytać i jak ja mam e, patrzeć na Quell, jak ja mam patrzeć na innych, jak, jak, jak ja mam czytać ten trzeci tom. Kto tu jest dobry, kto jest zły, kto jest bohaterem, któremu ja mam kibicować. No tak jak mówię, niektórzy powiedzą, to jest fajne, że nie ma dobrych, złych. To właśnie fajnie pokazuje, ja się zgadzam. Ale gdyby to była jedna książka, to może. Ale jak to jest trylogia, dla mnie ta decyzja na koniec to było takie, Ła? co? No jak? No i to, no, to, no kurde, no nie tędy droga, no o co chodzi? No i co? Ona będzie teraz ta zła i będzie walczyć z tymi swoimi i oni będą jej nienawidzić jeszcze bardziej i w końcu wszyscy się pozabijają. E, koniec trylogii. No przedziwaczne jest to dla mnie zagranie, przedziwaczne. Ja z tym mam na razie największy problem e, całościowo, jeśli chodzi o te dwa tomy. Ale to e, ja podejrzewam, że e, to jest właśnie ten efekt środkowego tomu bo mówię, możemy obstawiać, ty mówisz, że wszyscy się pozabijają i ja obstawiam, że będzie happy end i wszyscy będą stali w kółeczku i śpiewali kumbaya zobaczymy który z nas jest bliższy prawdy ale tak ja rozumiem ten twój problem, bo z jednej strony ja się podpisuję w pełni że samo to, że mamy te, te, tę rozgrywkę na odcieniach szarości jest fajne Ja rozumiem też, że nie bez przyczyny te książki się nazywają Eskadra Alfabet, bo one nie mają tak naprawdę głównego bohatera czy bohaterki, tylko mamy do czynienia z tą eskadrą. Ale to mówiąc i to rozumiejąc, ja się zgadzam z tym, co ty mówisz, że to jest problematyczne i niestety tu za bardzo Fritz pojechał, moim zdaniem, w tym drugim tomie w kontekście takiego zakończenia. Na makse otwartego, bo my w zasadzie nie wiemy, co jest Skyros, nie wiemy, co jest squel, Na sibu bohaterowie... no, się pojawiła na sam koniec, mogę zapomnieć. Przeżyła i przyszła bez maski. Nie, nie, no tak, tylko że wiesz, tylko że jakby nie wiemy, co dalej jakby będzie. No, no okej, okay, no, przeżyła, no to zakładamy, że będzie we skadrze. No ale tutaj ten Wątek Adana, ja raczej obstawiam, że to może być tak, że ona zaraz wiesz na swoje pójdzie. Tak jak na 100%. Oni gdzieś tam zobaczą, że ona że, że ta QL wyleciała z statkiem z nimi i założą, że że ona go zabiła. to no, no, no. nas to no, brało. To będzie wielka wendetta Kairos. No, tak, no. Także tak. wiesz, także ja obstawiam, że to, to, ona znowu nie będzie poza Eskadrą tak naprawdę. I to jest dla mnie mega dyskusyjne, że wiesz, że Tencent nie przechodzi w zasadzie żadnej drogi. I teraz ja trochę nie wiem, jaki jest pomysł na ten trzeci tom. No bo czy my tu będziemy mieli jakiś przeskok czasowy? Czy będziemy mieli właśnie yy, yy, jakąś taką na maksa bezpośrednią kontynuację? Yy, Jak to będzie poszatkowane, jeżeli chodzi o, o poszczególne postaci? Właśnie, czy będziemy mieli Eskadrę kontra Eskadrę, czyli e, alfabet versus skrzydło cienia? Czy... Ja w sumie już wiem, że jest trochę przeskok czasowy, bo zacząłem tam pierwszy rozdział, jest 11 miesięcy po Endorze, więc to jest miesiąc przed Jaku, a biorąc pod uwagę, że Kaize spiknął się na sam koniec z Reom Sloan, to myślę, że trzeci tom finalnie nas doprowadzi nad Jaku. No, no to, to wiesz, to tym bardziej. Ja się zastanawiam, jak to będzie pisane, bo yy, ta atomizacja na te wątki poszczególnych postaci, którą mam w drugiej części tej książki, ona jest yy, takim zabiegiem spoko pod czytelnika, bo to ciągnie lekturę. Nie czujesz tak bardzo tych 550 stron, yy, no bo chcesz się dowiedzieć, co tam w tym kolejnym wątku mm -hmm. i wiesz, przewracasz te kolejne strony. Ale to też, jeżeli ten trzeci tom miałby być tak pisany całościowo, to będzie trochę męczące, mam wrażenie. No i ja nie wiem. Ja, ja a jest na... dłuższy. No, a, a wiesz, ja mówię, no z tej perspektywy ja, ja naprawdę mam problem ocenić ten drugi tom, No bo on jest dobry, ta pierwsza część jest bardzo dobra do, do momentu, kiedy wiesz kończy się to wszystko na tej planecie, no ale później mamy drugą część i tutaj też są fajne pomysły, fajne patenty, ale za dużo jest tych luźnych nitek dla mnie, nie? I, i po prostu ja jednak wolałbym żeby coś tutaj było spłętowane jakimś mocniejszym akcentem niż taką tylko zagrywką e, o, zapraszamy e, to be continued jak wiesz jak to było w serialach i, i mm. bierz się za trzeci tom nic ci nie powiemy co tu się wydarzy dalej także no dyskusyjne to dla mnie Rozumiem cię, trochę też mam z tym problem. Ogólnie te, podsumowując, mnie się to świetnie czytało, żeby było jasne. Ja uwielbiam Frida i wszystkie książki, no czytałem trzy na, na, na tę chwilę, e, czytało mi się super, ja bardzo lubię takie Gwiezdne Wojny. Ja się od tej książki nie mogłem odkleić, no przeczytałem ją na dwie raty, ale te dwie raty byłem do niej przyklejony. I to jest super, i jak najbardziej. Rozumiem, co mówisz. Te połrywane nitki też, ale dla mnie największym problemem jest to, że. brak postaci tej głównej, nie? No nie ma tej linii. No, no, no, szarość może być wszędzie, ale ja potrzebuję jakiś wątek rozwoju bohatera, komuś, komu mogę kibicować. Wątek przeciwnika, nie wiem, Wydaje mi się, że jest to konieczne w, w, w trylogii książkowej. Ale wiesz, to, to wydaje mi się, że to nawet to... tak znów ci wpadnę w słowo, że to nawet chyba nie jest kwestia tego, że tu jest wszystko w tych odcieniach szarości, tylko właśnie jest zbyt duża atomizacja, no bo wydaje mi się, że jak na trylogię to po prostu to powinien być jakby główny wątek w postaci na przykład Take Well, no bo ona jednak była tą wiodącą postacią w pierwszym tomie. I ona powinna być wiodącym, wiodącą postacią w drugim tomie. A niestety właśnie przez to, że mamy to rozdzielenie drużyny, no to to się, to się jakby mocno sypie i no i tego brakuje. No i ja dlatego też nie wiem jak to ma być napisane no bo przez to, że ona jest wrzucona na drugą stronę barykady no to z automatu no nie będzie główną bohaterką, no bo będziemy musieli obserwować to z dwóch stron, no przynajmniej do pewnego czasu, zgodnie z moją teorią ale, ale wiesz no tak czy siak, no to się, to się mocno rozmyje, także ja się tutaj pod tym podpisuję, bo wydaje mi się, że jak taką zagrywkę na przykład chciał zastosować Frit i Quell przerzucić na, na stronę skrzydła cienia to wiesz, wystarczyło ją zrobić może na drugim planie już w tym pierwszym tomie a na przykład Larka wziąć jako tego głównego, no bo to on tak naprawdę bardziej wyrasta na tą postać taką wiodącą, bo w pierwszym tomie ten jego wątek był bardzo silny, bardzo wyraźny, w drugim tomie to ja bym powiedział, że on się staje pierwszoplanową postacią, szczególnie, że cały czas tam próbuje nawiązać kontakt ze skrzydłem cienia, no a teraz już jako pełnoprawny dowódca eskadry, no to, to w ogóle to on się robi pierwszoplanową postacią i to mówiąc, no mówię, wychodzi ten problem, że dla mnie to jest ta najmniej Interesująca postać ze całej tej ekipy. No, no więc, no mówię, no to, to takie jest wszystko. Dyskusyjne, ale znów, żeby to było jasne, mi się też ten tom bardzo dobrze czytało. Ja wyjątkowo szybko pochłonąłem całość, nawet nie na Raty, z dużą przyjemnością. I, i mam wrażenie, że Fried sobie dobrze radzi i w, kiedy dochodzi do akcji i ma fajne pomysły i patenty na te bitwy kosmiczne i też potrafi fajnie grać tymi postaciami, no tylko mówię, no, ja chcę trochę jakiejś takiej spójniejszej narracji może w tym trzecim tomie już nie, nie dzielmy tego aż tak bardzo na, na różne mikrowątki, tylko no grupa kontra grupa, niech to będzie może bardziej. Znaczy, żeby było jasne, ja Raty przeczytałem dlatego, że ja już tam miałem 60%, a ty jeszcze wtedy chyba zero, no i, tak, tak, a ja tak, sobie tak. założyłem, że w tym roku będę czytał wszystko, co wychodzi z Gwiezdnych Wojen na bieżąco, a zaległości będę czytał w wolnych chwilach, więc przerwałem to, żeby przeczytać Cień Królowej, a potem jeszcze e, fatalną misję i dopiero wróciłem e, do alfabetu. To była taka... No, tak Świadoma sobie decyzja, tak? A i to z tego Ale będę wklejał w wolny z, z tego miejsca od razu dopingujcie Manto, żeby opowiedział wam o cieniu królowej, bo chyba jako jedyny z całej ekipy tę książkę przeczytał i raczej się nie zanosi, żeby ktoś jeszcze po nią sięgnął, <śmiech> więc dopingujcie no. go, żeby tutaj nagrywał surówkę na ten temat. No dobra, kończąc, bo podejrzewam, że 99% słuchaczy wie, jak to się skończyło i ma trzeci tom już dawno przeczytany. Ym... No, cały czas jest czysta karta dla mnie, bo ja nie skreślam tej trylogii. Ja, ja od razu w zasadzie złapałem ten trzeci tom. Co prawda pewnie też sobie zrobię przerwę na Dłuku i potem zaraz będzie 4 maja i zasypią nas książkami, ale ja chcę przeczytać dalej. Wiem, że czytanie jednego tomu po drugim Aleksandra Frida może pewnie przyprawić o ciężką depresję, ale mam ochotę to przeczytać. Bardzo dobrze mi się to czytało. To jest... są jedna z najlepszych książek dla mnie nowego kanonu cały czas, a na pewno najlepsza cały czas mimo wszystko, mimo tych wielu uwag najlepsza trylogia dziejąca się po epizodzie szóstym. E, druga trylogia, najlepsza. E, także no mam uwagi, ale zobaczymy. Po trzecim tomie wtedy sobie szerzej pogadamy, bo teraz to możemy tylko gdybać. Dokładnie. E, no. To dziękuję Ci za tę bardzo długą rozmowę. Byłem przekonany, że 40 minut to będzie maks. Tak, nadal bawi. Dzięki Ci również za tę, tę dzisiejszą <laughs> rozmowę. I pewnie w ciągu, zakładam pewnie kilku miesięcy, bo to się pewnie przeciągnie, zamkniemy temat i porozmawiamy sobie o cenie zwycięstwa. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.